Na koniec programu prezentacja Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego Katedralny Chór chłopienco -Męski. Jest to organizacja pożytku publicznego, która zajmuje się działalnością artystyczną, edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, prowadząc chór Pueri Cantores Resovienzes. O historii chóru i stojących przed nim wyzwaniach mówią prezes chóru Stanisław Żyracki oraz dyrygent i kierownik artystyczny Marcin Florczak. Katedralny chór chłopięco-męski powstał w 1985 roku, a zatem ponad 30 lat temu. Najpierw w parafii podwyższenia Krzyża Świętego, później u ojców Bernardynów, a od 1993 roku w katedrze i od, odtąd ma oficjalną nazwę katedralny chór Pueri Puericantores Resovienzes, ponieważ należymy do Światowej i Polskiej Federacji Chórów Puerii Cantores, czyli zrzeszających chóry przykościelne, przeważnie są to chóry chłopięce, ale również i towarzysza dziewczęce chóry. Głównie w których są młodzież i dzieci, ale też i dorośli. Ile osób w tej chwili śpiewa w chórze? W tej chwili w chórze śpiewa około 70 osób. Są to chłopcy z zakresu wieku od 8 lat do, do nieskończoności praktycznie, czyli tyle ile mogą jeszcze śpiewać. Czyli osoby dorosłe pon 50, około 60 lat. W tej chwili w altach i sopranach śpiewają tylko wychowankowie pana Marcina Flotczaka, który dyryguje chórem od... Ponad pięciu lat, a wcześniej założyła w ogóle ten chór i dyrygowała nim pani Urszula Jeczeń-Biskupska. Mówimy o młodych chórzystach. Ich jest najwięcej, prawda? Tak, chłopców jest około pięćdziesięciu. Są to chłopcy głównie w wieku od 8 do 14 lat. Chłopcy, którzy są w tym wieku śpiewają głównie w sopranach i w altach, aż do okresu przejścia mutacji. Wtedy przychodzą do tenorów lub do basów. Zachęcić młodych ludzi w tym wieku do śpiewania do bycia członkiem chóru, no, myślę, że to jest sukces i to jest wyzwanie. Jest to wyzwanie głównie dla pana dyrygenta Marcina Florczaka, który objeżdża co roku szkoły podstawowe i pewnie o tym powie za chwilę trochę dokładniej. Trochę mu w tym pomagam jako prezes chóru. Jak wygląda ta rekrutacja? Zapowiadam ci wcześniej w szkołach, czy mógłbym przejść taki nabór. Taki nabór wygląda w ten sposób, że przychodzi się do szkoły, i ustawia się chłopców w klasie. Takich chłopców jest około dziesięciu i robię przesłuchanie, czyli pytam ich po prostu czy potrafią coś zaśpiewać, ewentualnie zadaję im jakieś pytania odnośnie śpiewania i Zadaję im jakieś pytania związane ze śpiewaniem. Jeśli chłopak jest obdarzony głosem, czyli ma tą iskierkę bożą i ma ten talent, dostaje ode mnie list przeznaczony dla rodziców, że takie przesłuchanie się odbyło i chciałbym się z nimi spotkać. Rocznie objeżdżam około 17-20 szkół w Rzeszowie, szkół podstawowych. Przesłuchuje się około 800 chłopców, z czego list dostaje 150 osób, czyli 150 chórzystów rocznie nadaje się do śpiewania. Niestety przychodzi zazwyczaj 1 trzecia tych rodziców w związku z też z czasem z dojazdami, ponieważ próby odbywają się w katedrze rzeszowskiej. Z takiego naboru potem zostaje około 15 chłopaków. Jest to jednak żmudna praca. Próby odbywają się trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, w piątki i w soboty. 90% sukcesu stanowią rodzice, ponieważ rodzice muszą ciążyć na barkach przywożenie tych dzieci i odbieranie ich. Po czasie rodzice sami rozumieją, że jednak jest ta praca efektywna i przynosi ona wielkie rezultaty, ponieważ nie tyle jest ważny aspekt artystyczny, co aspekt wychowawczy w tym chórze, co rodzice po czasie często doceniają i są wdzięczni za to, że chłopcy mają możliwość wychowania się w katedralnym chórze chłopięce męskim Pueric W tym miejscu w ogóle należą się podziękowania rodzicom i władzom oświatowym miasta Rzeszowa oraz dyrektorom szkół, którzy nas wpuszczają, abyśmy ten nabór mogli przeprowadzić, co jest bardzo skomplikowane i trudne, jak powiedział tu przed chwilą Pan Dyrygen, dlatego chórów chłopięcych w Polsce jest bardzo mało i na świecie w Polsce bodaj 17, w naszym województwie chyba tylko dwa, nasz i być może w Stalowej Woli. To pokazuje tę skalę trudności, ale też i wyjątkowość naszego zespołu, bo jest ich mało. Jeśli chodzi o aspekt wychowawczy, no to jest wiadomo bardzo ważny, oprócz tego artystycznego, czasami nawet wydaje się być ważniejszy, żeby pokazać jak mają się zachowywać. I to jest też piękna sprawa. Powiedzmy dwa słowa o repertuarze chóru. Repertuar chóru jest bardzo bogaty. Ponieważ jesteśmy chórem kościelnym, śpiewamy utwory kościelne, związane z różnym okresem liturgicznym, tak jak teraz będą utwory pasyjne, były też utwory adwentowe i oczywiście kolendy. W swoim repertuarze mamy też muzykę rozrywkową, jak i też staramy się krzewić i krzewimy muzykę patriotyczną i śpiewamy często pieśni patriotyczne i koncertujemy też w Rzeszowie, jak i poza granicami Miasta. Na przykład w tamtym roku śpiewaliśmy z panią Justyną Steczkowską na jej koncercie jubileuszowym, a na przykład 11 listopada śpiewaliśmy z zespołem Piersi na koncercie My Polacy, koncercie patriotycznym byliśmy w tamtym roku w Austrii, w Wiedniu i w Padwie, w Rzymie i w Watykanie. W Watykanie śpiewaliśmy przy grobie św. Jana Pawła II, skąd nasz śpiew był transmitowany na cały świat. Organizujemy również corocznie, czy niemal corocznie obozy ćwiczeniowe i treningowe i wypoczynkowe zarazem dla naszych chłopców, albo wyjazdy integracyjne, takie jak na przykład ostatni, Byliśmy w Bieczu, byliśmy w Lipinkach, w Beskidzie Niskim, przez dwa dni chłopcy mieli wypełniony dzień od rana do wieczora zabawą, zwiedzaniem, jak również i koncertem i udziałem we mszy. Ostatnio na przykład też koncert styczniowy, kolęd w katedrze, na którym pojawiło się grubo ponad tysiąc słuchaczy. Rzadko kto w Rzeszowie potrafi zgromadzić na koncercie tak wielką liczbę osób w zamkniętym pomieszczeniu. Na tę działalność potrzebujecie funduszy, potrzebujecie pieniędzy. Jak sobie radzicie finansowo? Po pierwsze odpis, jednoprocentowy odpis od podatku. Chociaż coraz mniej tych pieniędzy z tego odpisu spływa, potrzebujących jest w naszym kraju coraz więcej. Stąd się zapewne to bierze. Poza tym piszemy programy do Urzędu Marszałkowskiego, do Urzędu Miasta, do Kuratorium Oświaty i dzięki temu pozyskujemy jakieś środki, które możemy przeznaczyć na przykład na wypoczynek naszych churzystów, czy właśnie na działalność w ogóle artystyczną, opiekuńczą i wychowawczą, jaką nasz chór prowadzi. Oprócz tego wolne datki od sponsorów, których bardzo trudno jest pozyskać, ale czasami się udaje i zawsze parę złotych ktoś od czasu do czasu wpłaci na nasze konto. Niedużo, nie dużo, ale za to wszystko bardzo, ale to bardzo dziękujemy. I oczywiście rodzice, na nich spoczywa bardzo duży ciężar, żeby tych chłopców również jakoś doposażyć, choćby zapłacić za nuty, czy zateczki, czy stroje. To również pewnej części pokrywają rodzice, Trzy wyjazdy to też bar najczęściej w połowie pokrywają rodzice. Wspomniał Pan o odpisie od podatku. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć Katedralny Chór Chłopięco-Męski mogą przekazać 1% podatku na rzecz Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego. Katedralny Chór Chłopięco-Męski. Na to czas mamy do końca kwietnia. Warto to zrobić. Tak, rzeczywiście. W działa Katolickie Towarzystwo Śpiewacze, Katedralny Chór Chłopięco-Męski, który ma numer KRS-u 00005 I bardzo prosimy o taki jednoprocentowy odpis od podatku, ponieważ jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Te pieniądze naprawdę są przeznaczone... Na działalność, piękną działalność chóru, na wychowanie tych dzieci, żeby oni się stykali z kulturą wysoką, żeby mieli czas właśnie na odpoczynek, żeby ocierali się o to piękno śpiewania, to jest opieka, wychowanie i edukacja. Szczytne cele, warto te pieniądze przeznaczyć dla tych chłopców.